Acid Moro Special w studiu. Zwykły człowiek, niezwyczajny MC, miły ATZ. Bum, bum. Witam się bardzo dobrze Cię gościć, jak zwykle, Cieszę w naszych się skromnych również. progach, w moich skromnych progach. No i zacznijmy, może, od sukcesów, bo y, pierwsze miejsce na olis to dzisiejszy news to Moro. Myślę, że większym sukcesem byłoby się tam nie dostać, w sensie trudniej byłoby mi się tam nie dostać, bo to wcale chyba nie jest ostatecznie jakiś wielki wyczyn, ale wygląda to dobrze. To tak. chyba Gruby Mielski miał takie wersy o tym, że tak. zapytaj swoją wytwórnię, bo nie wejść z rapowym legalem na pierwsze miejsce Olisu. Ogólnie na Olis, nie, że na pierwsze. Okay. To, to, to, to dopiero jest sukces. E, no tak, tak rapował Mielon. Wiesz co? I wydaje mi się, że ma rację. Wcześniej byłem na oliście ale chyba na drugim miejscu. Jedyneczki jeszcze nie było. Może miałem farta, po prostu zbieg okoliczności, a może po prostu tych płyt poszło dużo. E, ostatecznie wydaje mi się, że porównując do rolera od rolera możliwe, że więcej, ale... Czarnego swingu w preorderze się sprzedało na bank więcej. Zapowiedziałem ci, że jak zwykle yy, będzie dużo życiówki, a nie tylko dużo rapu mhm. y, przy okazji naszego spotkania. Bo też ta płyta do tego zachęca. Jak widzieliśmy się przy rolerze, to ukułem z twojej wypowiedzi tytuł naszego wywiadu, który był dla mnie bardzo dźwięczny i wdzięczny. Brzmiał on, łatwo wpierdolić się w ciemność, ważne, żeby mieć latarkę. I uśmiechnąłem się do siebie, jak w, w utworze światło skandujesz, już nie boję się ciemności, noszę w sobie ją jak światło. Co zrobić, żeby się tej ciemności nie bać? Zacznijmy z grubej rury i co było tą ciemnością dla ciebie, co jest tą ciemnością dla ciebie? Uuu, nie mam miękkiej, nie, od pierwszej Słuchaj, minuty. Słuchaj, ja po pierwsze Hardcore. w ogóle, jak cofam się raz, chyba obejrzałem ten wywiad, mm. e, strasznie go nie lubię, w sensie nie lubię <śmiech> siebie z wtedy bardzo i wydaje mi się, że wtedy bardzo mocno wyjebało mi ego i to był ciemny okres dla mnie, związany... Przede wszystkim z brakiem szacunku do siebie, do swojego ciała, do swojego czasu, do relacji, które posiadam, do relacji, w których jestem z innymi osobami. Wiele rzeczy się na tą ciemność składało, ale ostatecznie ta jasność gdzieś przeze mnie przebijała. Ostatecznie czuję, że przejąłem kontrolę nad tą ciemną stroną, mam ją cały czas w sobie, ale czuję, że... E, ona na mnie włada, tylko po prostu świadomie podejmuje pewne decyzje. Dużo bardziej świadomie niż wtedy, ale tak jak e, właśnie z perspektywy czasu patrzę sobie na tamten wywiad, to wydawało mi się, że już wtedy e, po prostu e, zrobiłem dzieło życia. Absolutnie tak nie było i cieszę się, że, że nie dostałem wystarczającej gratyfikacji za e, poprzedni album, bo osiadłbym na tyłku pewnie. A nie zrobiłem tego, ewidentnie. Wiesz co, zapytam cię o tą pychę, bo y, po pierwsze mam wrażenie, że napoczęliśmy temat y, przy okazji naszego spotkania, y, jak robiliśmy materiał o świętym Bejsie. Mhm. Po drugie, dlatego, że jest to, to dla mnie ciekawe, słuchać. bo ja cię to w ogóle nie odebrałem w ten sposób. A mam wrażenie, że mam całkiem niezły y, czujnik Ego wtedy? Tak. A po trzecie mm, odnosisz się do tego, do swojego ego też w jednym utworów. W utworze MC dole z przeszłości chcielibym uwierzyć, że jestem Bogiem To wtedy ego stało się mym nałogiem To faktycznie jest tak, że ci wypierdoliło ego? Czym się ten ego trip twój objawiał? Wystarczy, wydaje mi się, że obejrzeć tam ten wywiad I tam naprawdę widać dużo e, takich przejawów A jeżeli chodzi o ten wers, to bardziej mi chodziło o czasy e, Gdzieś tam gimnazjalno-licealne mhm. e, W których bardzo dużo poszukiwałem też w sferze jakiejś duchowości, wszelkiej maści. Trochę bardzo na skróty idąc e, czułem się lepszy od innych ludzi przez to, że może dostrzegam trochę więcej w rzeczywistości niż zwykły zjadacz chleba. I czuję też, że fakt, pewne perspektywy pozwoliły mi może być bardziej kreatywną jednostką, ale absolutnie nie byłem lepszy od nikogo. I teraz już to rozumiem. A żeby zaakceptować siebie, to y, trzeba trochę zjechać z ego, bo to jest taka korelacja, taki związek, który mi się z paru momentów y, tej płyty objawił, że tak to widzisz. Wydaje mi się, że tak. Y, I masz jakiś patent na wiarę w siebie, bo to jest y, pewnie cel, który wiele osób latami mozolnie próbuje osiągnąć, przynosi to wiele frustracji, nie wszystkim się udaje. Ty rzucasz taki statement, że by się udało, nie? Ważna rzecz. Kurde, wiesz co... E ja osobiście nie, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły jakich praktyk du duchowych e, próbowałem i próbuję nadal. Nie chcę rzucać tytułów, książek, e, ale myślę, że jak ktoś będzie zainteresowany tym, to niech podejdzie do mnie, e, nie wiem, po koncercie czy gdzieś i mnie zapyta wprost, jeżeli serio chce e, odbyć swoją drogę i inspirując się mną. E, ja osobiście uważam, że w każdej religii jest trochę... E, takiej cząstki, która może nas, e, nam pomóc w tej drodze do odrzucenia ego i pogodzenia się ze sobą samym. E, o te praktyki to chciałbym cię też mm, też zahaczyć w taki sposób, który mi się skojarzył że w tym jednym, jednym z numerów e, distraków Kendrika e, Kendricka na Drake'a mhm. padał taki wers, w którym Kendrick e, radził Drake'owi, żeby sprowała joaski, bo to całkiem skutecznie e, odziera się z ego, co bywa przydatne. No i to jest wprowadzenie do tematu, na ile doświadczenie psychodeliczne e, przełożyło się na twój mindset, co przełożyło się na acid moro, na kształt acid moro. To jest pytanie, a nie, a nie tej Co? Wydaje mi się, że na pewno miało to mocny wpływ i psychodeliki regularnie gdzieś zmieniają moją perspektywę spoglądania na rzeczywistość, na samego siebie i podnoszenie mojej samoświadomości. Ale to tak jak mówiłem wcześniej, polecam samemu spróbować, na każdego to inaczej działa. Co nie znaczy, że musi to być droga dla kogoś, nie? Niektórym może to pogorszyć pewne stany. Ja osobiście czuję, że każdy bed trip jest e, przydatny i nawet jeżeli wydaje się, że to coś złego, to ostatecznie jest to taka trochę pralnia i warto, warto ją sobie zrobić. Yy, ale też yy, znalazłem taki wers, który mi się spodobał, bo często... Ludzi, którzy są gdzieś w kulturę psychodeliczną zaangażowani. Mam wrażenie, że ponosi za bardzo entuzjazm, a ty masz taki wers, który ten, który lekko to tonuje takim sceptycyzmem, jak... Ty zjadłeś kartę i nagle pragniesz zaprzeczać tak. faktu. Słuchaj, bo niektórzy używają psychodelików tylko i wyłącznie do zabawy i jakby nie szukają w tym niczego więcej. Ja poszukuję odpowiedzi na pewne pytania i po prostu je dostaję. Ale to nie tylko dzięki hmm. nim. E, ale no nie, nie zmienia to faktu też, że uważam, że... Z, inaczej, znam ludzi, którym, e, którzy, dla których już nie ma innego ratunku niż to. Hmm. E, może kiedyś do tego dotrą. E, może spróbują, przełamią strach. Osobiście uważam, że nie ma się czego bać. Bo powiedziałeś o zabawie, ale też mam wrażenie, że jest taki typ człowieka, który sobie z kartonu buduje taką, wiesz... Y Fasadową duchowość Albo taką przewózkę Na oświecenie Takie tony w ogóle nie wybrzmiewają z twojej, z twojej płyty I stąd moje pytanie, jak się ustrzec przed tym nie Wiesz, prawdziwie oświecona osoba Nie mówi o tym, że jest oświecona, bo nie musi eee, Wydaje mi się, że e, Faktycznie jest e, Takie zjawisko Sam też jestem trochę Sceptycznie nastawiony, gdy widzę coś takiego Ale sam też walczę Gdzieś z tym, inaczej, nie walczę z tym tylko po prostu staram się świadomie wybierać to, żeby nie stać się taką osobą. E, co nie zmienia faktu, że były momenty w ciągu ostatniego roku, na przykład gdzie moi znajomi e, myśleli, że już mi odjebało, że ja już jestem wiesz, po prostu chodzącym po wodzie, oświeconym e, piewcą Eckarta Tola. Nie? A słyszałem, bo nasz, nasz wspólny znajomy mi to powiedział, że jest w ogóle jakaś dobra geneza e, tytułu Acid Moro. Wiesz co, generalnie sytuacja wyglądała tak, że po prostu wchodziłem z moim przyjacielem Kamilem Wojną po prostu pod, pod górę. Byliśmy w Tatrach i wchodziliśmy do Doliny Pięciu Stawów i kawałek przed schroniskiem po prostu stał sobie kamień, który akurat nie był przykryty z jakiegoś powodu warstwą śniegu. I zrobiłem mu zdjęcie i on był po prostu porośnięty jakimś takim chem, który miał kolory takiego jaskrawego zielonego, świętobejsowego e, zielonego. No i w sumie później wieczorem wrzucając na swój Instagram prywatny, e, tam kilka zdjęć z drogi e, padło mi do głowy. Padły mi te dwa słowa do głowy ze sobą. Skleiłem je jakoś i mi się bardzo spodobały. I w sumie wtedy już to zostało. Od, od wtedy to jest ze mną tak naprawdę. Ten Kamil efektów... Wojna to rozumiem jest popularny, znany disc jockey aktywista, tak? DJ War, tak. tak. Ale również podróżnik poza szlakiem Instagram. Jego No człowiek spoza szlaku można powiedzieć. Ale też kilkukrotnie już udało... Musi mi jakiś szlak pokazać, niekoniecznie łażąc poza nim. Tak się też zdarzyło wielokrotnie bardzo. gadać o taterkach, bo ma wielokrotnie wyższe wykształcenie górskie ode mnie tak, i tak. zawsze służy radą. Przesyłamy pozdrowienia. Łapiesz tego, tego górskiego bakcyla? Ciągnie cię tam? Ciągnie mnie. No Ogólnie ciągnie mnie do wszelkiego rodzaju natury. Nie powiem, że w górach się czuję najlepiej. Równie dobrze się czuję wiesz, na płaskich powierzchniach leśnych. Myślę, że może nawet jeszcze w tym miesiącu, może nie, w tym miesiącu już nie, ale w czerwcu na bank jakiegoś tripa jeszcze zrobimy. Marzy mi się po prostu z kilkoma ziomalami ruszyć w dzikość i po prostu spać na dziko pod gołym niebem, a myślę, że wojna jest idealną osobą, żeby nas poprowadzić bezpiecznie. Właśnie wróciłem w poniedziałek, dobrze mówię, z Tatr i też ciągnie, ciągnie z powrotem No kurczę Tak trochę zahaczyliśmy o tematy okołogeograficzne, Więc naciągając to Robiąc takie małe płynne transition Odniosę się do jeszcze naszej rozmowy Z Płocka pozwoli, że, że, że zapytam o to mhm. O właśnie, bo tam też gadaliśmy tak, coś o płycie faktycznie Tak, tak, tak Ty mi tam powiedziałeś, że Z twojej perspektywy roller to była warszawska płyta bardzo mhm. Że dokumentował twoje zmagania ze stolicą a o tym, co, co przygotowujesz, bo jeszcze nie było wiadomo, że przygotowujesz Asyd Moro. Powiedziałeś mi, że to będzie płyta gdyńska, pisana w 100% w Dyni. W jakim miejscu cię zastała praca nad tym materiałem? Mówię nie tylko o geografii, ale też mówię o emocjach i o mentalu. W jakim miejscu? Tak. Wiesz co? Trudnym. Trudnym, bo... Wracając do Gdyni z Warszawy, nie byłem w najlepszym stanie. E, I generalnie to też był jeden z elementów tej ciemności, o której gadaliśmy wcześniej. To się objawiało w relacjach z ludźmi, e, w mojej relacji osobistej z moją dziewczyną i w moim zdrowiu. Ostatecznie czuję, że Gdynia bardzo dobrze na mnie wpłynęła i faktycznie e, myślę, że czuć to też w tym materiale totalnie. E, ale na początku nie było łatwo. E, poczułem ogromną wolność w momencie, gdy usiadłem sobie po raz pierwszy e, przy biureczku e, Rozstawiłem sobie głośniki i za oknem po prostu widziałem e, gdyńską panoramę Nie jakąś, nie wiadomo jaką marzy mi się do dziś e, widok na Zatokę e, Obecnie mam taki mały przesmyk, z którego w dobrą pogodę widać e, kawałek e, półwyspu ale wtedy nie miałem czegoś takiego, nie zmienia to faktu, że naprawdę czułem ogromną wolność i czuję, że to był świetny pomysł. Słuchaj, zaprezentujemy sobie jeden numer z twojej płyty w ramach Ui. przerywnika, to by było downgradujące, wartościowej części naszej rozmowy, światło, o którym tyle tutaj powiedzieliśmy sobie. Bardzo chętnie. Słuchajcie Pamiętam też był taki kiedyś hip-hopowy mem Ej, like jak glidera rozkminiać. Nie. A, dobra, dobra, mówisz o lajka like i kłanie. <śmiech> tak, tak, tak. Ta rozmowa <śmiech> trochę jest o tym, jak <śmiech> rozkminiać Asyd Moro, bo wracają tu pewne, mam wrażenie, motywy i tematy, które definiują to wydawnictwo. Nie chcę ci w prywatę wchodzić, ale czy na przykład uzasadnione byłoby takie moje pytanie, czy... Acid Moro to jest materiał rozstaniowy, ewentualnie materiał, na którym piętno odcisnęło, mm, odcisnął kryzys w relacji? E, tak, jest taki moment tam, ale ostatecznie wszystko się złożyło do kupy i jest obecnie dużo lepiej niż było kiedykolwiek w ogóle, ale to też jest związane właśnie z moją też pracą, mm, którą wykonałem przez ostatni rok, e, także... E, tak, to fakt. Nie ma tam w żaden sposób odpowiedzi, jak poskładałem to do kupy, jak to poskładaliśmy do kupy, bo to jest praca z dwóch stron, ale faktycznie można się tam tego doszukiwać. Jeżeli ktoś miewał takie trudności, to odnajdzie w tym też kawałek siebie, myślę. Pojawia się w, w, w twoich utworach, ten, a w zasadzie w jednym, chyba w MC ten motyw, nie, w Zoom, Sinusoidy. I tak się zastanawiam, ty jesteś w tym takim teamie, że, że trzeba dostać po dubsku, żeby się zahartować, czy idąc dalej, że takie klasyczne pytanie, że taka wiesz, prawdziwa sztuka jest gdzieś osadzona w jakimś niedostatku i się z niego bierze, czy nie? Wiesz co, nie jestem w tym teamie, bo nie mam w e, zwyczaju tak sobie myśleć i chcieć, żeby tak było. I robić coś ku temu, tylko tak po prostu się dzieje i za każdym razem po prostu w momencie, gdy wychodzę z jakiegoś dołka, to sobie myślę, no tak, jakby tak miało być, gdyby nie ten dołek i ten moment e, jakiś kryzysowy, negatywny e, odbicia w stronę, która mogłaby się wydawać zła, to nie byłoby tego doświadczenia, które zdobyłem na etapie wzwyżkowym, więc e, absolutnie jest to jestem w tym teamie nie z wyboru. Ale też chyba pogodziłem się z tym po prostu i dużo łatwiej mi jest przechodzić przez te e, cykle gorsze. Teraz czuję, że ewidentnie znowu odbijamy się ku górze, e, bo no, ostatnie dwa miesiące też były bardzo ciężkie dla mnie. Finalizacja tego albumu była naprawdę czymś bardzo pracochłonnym i absorbującym, więc... E, tak, do, dopiero do mnie dociera, że ten proces już się naprawdę zakończył I był, był, aż ciężko mi było w ogóle pogodzić się z tym, że ten proces mógł się skończyć kiedykolwiek Bo trwał tak długo, że już sobie z niego zrobiłem tożsamość I nagle, wiesz, forma powstaje, odcinam się od niej Teraz sobie gadamy gdzieś tam z jakiegoś dystansu już Ale no tak, nie było łatwo Masz już dystans do tej płyty? Czy to jest cały czas jeszcze na świeżo? Mam, już nie mogę się doczekać okay. nowych, starych. już myślę sobie o, o tym, w co iść teraz, w co chciałbym pójść, w co mogę sobie pozwolić, żeby pójść. E, myślę, że na pewno chciałbym potestować jakieś krótkie formy teraz, może jakieś kolaboracje z innymi artystami, e, jakieś takie nie tylko, wiesz, pięć numerów na płycie, tylko na przykład coś więcej, cały projekt, ciężko powiedzieć. Może chciałbym się skupić bardziej na tym, żeby tylko pisać zwrotki, tylko rapować, a na przykład całą resztę roboty, aranże i bity zostawić komuś. Ciężko powiedzieć, ale mam już kilka jakichś takich nasionek w głowie pozbieranych, które wykiełkują. Zawsze mi się też marzyło zrobić dwupłytowy album, taki wiesz, konkret, że po prostu za tunem są jakieś grubasy. E, każdy coś dla siebie znajdzie i już to odhaczyłem. Może jeszcze kiedyś to zrobię, ciężko powiedzieć, ale może teraz muszę się pobawić jakimiś krótszymi formami. Wiesz co, jeszcze o te... Mm o całą warstwę rapową i o twoje przyszłe plany jeszcze cię zahaczę, ale wspomniałeś wcześniej o pogodzeniu i ja sobie wśród jakichś takich zalążków do rozmowy w głowie zapisałem, żeby, nie chciałbym, wiesz, wlać jakieś takie cheesy filozofowanie, ale mm, pogodzenie się z rzeczami ze sobą gdzieś mi wisi nad tą płytą i miałem ostatnio na, na swój temat taką przekminę, że wydaje mi się, że jestem gdzieś tam, gotowym człowiekiem, nie? że gdzieś się tam wykułem, uformowałem w tych latach i że to już jestem, że to już nie jest ta taka perspektywa gówniarska takiej dynamicznej, wiecznej zmiany, tylko raczej już to jest produkt, to jest, produkt, nie? To jest mm. ta, ta osoba. Ty zdefiniowałbyś u siebie takie miejsce, czy, czy gdzie się znajdujesz? E, wiesz co... Wiesz o co chodzi? Czy jesteś tak, gotowym rozumiem, człowiekiem rozumiem. z gotową tożsamością? Wiesz co, myślę, że jestem osobą z gotową tożsamością na wszystko, co dobre w tej rzeczywistości może się wydarzyć. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek przyszłość, to myślę, że ona cały czas będzie miała mocny wpływ na moją osobowość. I to, co przeżyłem przez ostatnie dwa lata, dało mi to, że może już być tylko lepiej. A ryzyko było duże, bo czuję, że stąpałem po krawędzi. I to, czy polecę w lewo, czy w prawo, było kwestią losową i chwyciłem po prostu zalejce. A co do tej tożsamości jeszcze, bo masz ten taki wers, żeby, żeby zadbać o swoją tożsamość. Jak byś to widział w praktyce? Wiesz co, wtedy miałem na myśli chyba coś bardziej związanego z pamiętaniem o... Inaczej. Miałem na myśli to, żeby pamiętać po prostu skąd się pochodzi i e, skąd się wykluło. To traktowałem jako, tako, jako tożsamość. Osobiście... E, uważam, że to nie jest jakieś absolutnie ważne, bo niektórzy mają dużo traum związanych z przeszłością i może lepiej, żeby się nie trzymali kurczowo tej tożsamości, która wiesz, w kółko przez pewne schematy prowadzi do cierpienia, więc niektórym e, z kolei zalecałbym odwrotnie nie trzymać się tej tożsamości, ale o wielu rzeczach związanych, chociażby z miastem, e, z którego się pochodzi, czy e, o ludziach, którzy byli przy mnie, ja mówię tutaj teraz na swoim przykładzie, myślę, że warto o tym po prostu pamiętać i być wdzięcznym po prostu. Ty, ty byłeś, mam, wra mam wrażenie, zawsze takim MC, który jak to się porapowemu mówi, nie mówi szeptem, jak się mówi skąd się jest. Tutaj widzę, że na tej płycie położyłeś też taki nacisk właśnie na, na osoby, i na relacje, to gdzieś tam w nich upatrujesz y, tego, co jest jakimś tam budulcem tożsamości na tym etapie? W sumie tak. Nagrałem taki numer niedawno na płytę Marcela Bobra, e, który się nazywa Pięć osób i na podstawie jakichś takich metafor dotyczących geometrii opisałem to, że e, ja to pięć osób, które mnie otacza, razem tworzymy E, pięciokąt i dzięki temu mamy 360 stopni i pełne spektrum. Coś w tym jest faktycznie, coś w tym jest faktycznie i czuję, że też moja praca nad sobą i to, że czuję, że staję się lepszym człowiekiem też wpływa na ludzi, których zawsze miałem obok siebie albo e, daje mi możliwość odkrywania w ludziach albo odkrywania ludzi, którzy są w pewnym rodzaju podobni do, do mnie w, w tych kwestiach. Ale też zwróciłem uwagę, że w utworze Dom wrzucasz um, tę taką myśl, że melanż to czasem jest jedyne, co cię łączy z niektórymi ludźmi. Mm. <grym> no tak, to fakt. I y, jedyne, co się nie kończy. Mm. I zacząłem, też miałem taką rozkminę ostatnio swoją i chciałem cię z tym jakoś skonfrontować, że ja miałem, Często w życiu taki żal do, do niektórych znajomości, niektórych mm -hmm. relacji, że, że urywają się zwykle na melanżach i nic za nimi nie idzie, ale może to jest właśnie, wiesz co, po coś, nie? że są takie funkcyjne relacje, które się sprowadzają tylko do tego i może trzeba w tym odnaleźć wartość i jak się człowiek tym nie będzie fru frustrował, że tam nie ma żadnej głębi, to będzie po prostu spoko, czy nie? Jest dokładnie tak, jak mówisz, stary. Zgadzam się z tym po prostu. <gry> Zgadzam się z tym po prostu. Dobra, kończymy część, w, którą, w której ja filozofuję i yy, kładę miłego ATZ na kozetkę. Zaraz przejdziemy do poważnych, mocnych, rapowych spraw. Kurde, no to też są jak najbardziej rapowe. Ja cieszę się, że w ogóle e, pytasz o tak głębokie rzeczy i zastanawiasz się, jak interpretować rap. Ja zawsze byłem osobą, która... Doszukiwała się rzeczach napisanych jakimś takim kodem w wielu różnych den i zawsze chciałem też, żeby moi słuchacze też byli takimi rozkminaczami, dlatego też może czasami piszę tym w ten sposób, żeby nie było wszystko na tacy podane, tylko można byłoby trochę nad tym pomyśleć. Myślę, że też mocną zagwozdkę mają ludzie, którzy znają mnie osobiście, doszukując się tam rzeczy. No, tam, tam jest sporo smaczków, myślę. Ale to w sumie fajnie, że o tym powiedziałeś, bo jeszcze zanim yy, zagramy sobie Mandala, Splash, to zapytam cię o to, jak ty się definiujesz jako MC? Bardziej jako człowiek odpisania od treści, czy raczej człowiek od stylu? Bo ja powiem ci, że tam na wysokości czarnego swingu do rollera Miałem takie poczucie, dobra, stylowe, stylowe rzeczy Ale trochę nie odnajduję tam tej treści, której bym potrzebował Ale mam gdzieś wrażenie, że też nastąpił jakiś twist u ciebie na tym polu Albo po prostu ja zacząłem odnajdywać tam rzeczy, które, których Wiesz, potrzebuję to Te rzeczy zawsze były, ale może ty zacząłeś je odnajdywać teraz A ja osobiście mam tak, że staram się definiować samego siebie Z każdym kawałkiem, z osobna e do każdego numeru podchodzę indywidualnie i to też na pewno słychać na albumach moich, że mimo tego, że jest to jakiś album, to koncept tworzy czas i życie, e, a nie treść do końca. E, ale może kiedyś zrobię taki full concept album, który cały będzie o czymś. E, obecnie nie mam takiej zajawy, bardziej e, lub, wolę się definiować z kawałka na kawałek, a nie jakoś tak ogólnie, nie? Pytanie, jak ty mnie definiujesz obecnie? Yy, obecnie zdecydowanie jako yy, introspektywnego rapera, takiego rapera, który jest podporządkowany refleksji yy -y. i że to, to raczej, że styl, warsztat służy ci do tego, a nie na odwrót. Tak, ale tak jest przy tym albumie, wiesz. Możliwe, że na następnym projekcie będzie zupełnie inaczej, nie? Może zacznę gadać o hajsie i o w tym, końcu, że... W końcu, w końcu. Tak, tak, że wiesz, no tylko najpierw muszę y, spłacić długi. Słuchacie Niuans Radio. Zapowiedziałem cię y, Zwykły człowiek, niezwyczajny MC, bo to dźwięczne wpada, wpada do głowy, rozwinąłbyś Bo to fajna mm -hmm. myśl A nie wiem, tak mi się zarapowało, stary <głos> Nie wspomniałem <głos> tego <głos> Czasami tak mam, stary, że ja po prostu coś zarapuję I w sumie nie myślę o tym, co ja rapuję I potem się okazuje, że ma to jakiś sens nie? A mi siedzą po prostu słowa Rzadko tak jest, ale Czasami się zdarza, stary, że Po prostu jestem w jakimś takim transie, że To po prostu się dzieje, a potem mam olścicielce że wow, i naprawdę, jakby ma to jakiś sens, co nie? No, zdarza się, że jestem poza kontrolą totalnie, pisząc. Yy, bo pomyślałem sobie, że to jest fajne spojrzenie na mm, taka optyka na y, pozycję idola, że albo masz, wiesz, chłopaka, dziewczynę z sąsiedztwa, co było u nas na jakimś tam etapie mocno popularne, albo wiesz, takiego ekscentryka y, w stylu glamour. <głos> yy, do kogo ci bliżej jako odbiorcy? Ty wolisz, żeby idol Odbi był taki swój? wiesz, swój chłop, czy taki niedostępny typu wielki gadzbi, wiesz? Wiesz o co? Nie, chodzi? no totalnie swój chłop. Ja stary kocham gadać z tymi ludźmi. Jak jest tylko okazja, to staram się to robić. Ostatnio może mam trochę tak, że rzadziej wychodzę po koncertach do ludzi. Zdarza się, że wiesz, ludzie nie traktują traktują nas jako jakieś takie maskotki stary, Mało mam sytuacji tego typu, ale siłą rzeczy z jakimś tam delikatnym wzrostem tej popularności jest dziwnych sytuacji coraz więcej co może też z tego tytułu nie wiem, jakoś się chowam ale są sytuacje, w których jest wręcz odwrotnie, chociażby ostatnio nie wiem, na release party moim w Ogniem i Piecem w Gdyni było bardzo dużo ludzi, którzy jakby są stricte moimi fanami i były to naprawdę długie rozmowy z niektórymi ludźmi, analizy podobne nawet do tych, które tutaj się dzieją także bardzo się cieszę i w sumie chciałem, żeby tak było, co nie zmienia faktu, że może się to kiedyś skończyć, co nie? Jakbyś miał zrobić taki, wiesz, profil y, fana miłego ATZ, fanki miłego ATZ, jacy to są ludzie, wiesz, jakie, jakie tam postaci dostrzegasz? Jest jakiś taki mm, pierwiastek wspólny tych ludzi? Wydaje mi się, że specyficzny gust muzyczny. E, nie będę mówił, czy dobry, czy zły, po prostu specyficzny mm. i, e, i w sumie na tym zostańmy. E, uważam, że, no nie wiem, nawet ten bit, który leci teraz Zmienił się podkład, w końcu ta mandala splash dropła. Tak, no to uważam, że jest dość trudny. Dużo mam trudnych bitów, na których rapuję. Święty bass też jest trudną muzą. Widzę czasami, że ci ludzie walczą z mózgiem na tym Świętym Bejsie, żeby jednak serio się bawić, ale oni nie do końca rozumieją ten rytm, który leci. Ale w każdym rytmie jest jakiś, jakiś sens, jakaś coś, do czego można po prostu ruszyć ciałem i cieszę się, że ci ludzie to odnajdują i chce im się, że im się chce, że jakby dostają font Moro i, tomorrow, i okay, znajdzie się dziesięciu debili, którzy po prostu będą płakać, że jest nieczytelny, tak jakbym był im coś kurwa winien, stary. Jakby weź się skup, człowieku. Jakby spokojnie. Jakby jesteś tu, chcesz tu być? Po co tutaj jesteś? Spokojnie. Da się to wszystko przeczytać. Miła TZ, pierwszy raper, który ma hejterów przez font. <grych> no nie, no jakby... No serio, jakby wiesz, gdybym chciał, żeby wszystko było widoczne na pierwszy rzut oka, to bym kurwa napisał Times New Roman. Nie Mnie o to w tym chodzi i może warto się nad tym zastanowić, że to może było celowo zrobione, wiesz, ludzie, e, którzy to hejtują, nie mają tego zastanowienia. To może tak weszliśmy na to pole wizualne, to z nami czekujemy, kto odpowiada za warstwę wizualną. Dokładnie Moro, bo to często pomijane osoby, a warto rzucić sprawę. To bardzo światło. ważne. Przede wszystkim Janek Mazur, który objawił się mniej więcej w grudniu poprzedniego roku, gdzie były pewne za zawirowania. No właśnie, bo ty tam nie miałeś jakichś perturbacji z tym? Bo teraz mi się przypomniało. Tak, tak. Miał uwagę, to, to robić tam... Karol Guacamol, e, ale się wywiązał z tej, nie wywiązał się z tego, <grym> po prostu e, stwierdził, że musi w życiu po prostu e, porobić sobie trochę inne rzeczy, odejść od komputera i w sumie bardzo dobrze to rozumiem. E, dzięki temu, że się nie obraziłem na niego i nie dałem się pochłonąć ciemnej energii, tylko Myśleliśmy co dalej, okazało się, że objawiła się w ogóle w ekipie cudowna persona, którą jest Janek Mazur. Wcześniej też współpracował z Osom awesome Studios. No, cudowny człowiek, podobnie rozumiejący sztukę jak ja, swoją sztukę. Razem z Pawłem Dziurką stworzyli font e, Aceid Morowy. W zasadzie mamy cały alfabet, który jest po prostu tylko stworzony z myślą o tej płycie. E, w wizualkach w 3D pomagał Gadaś, Zresztą też mój sąsiad do niedawna z bloku. Także pozdrawiam serdecznie, absolutnie geniusze. Bardzo się cieszę, że z mocnego konceptualizmu wyszła cała ta akcja wizualna, że udało nam się to tak spójnie wszystko wieść. I mam nadzieję, że da się to jeszcze, uda się nam to jeszcze ciągnąć przez jakiś czas, bo. Tych asetów jest sporo, ten język graficzny jest zbudowany i na nim jeszcze będziemy pchać e, promocję tego albumu, bo uważam, że e, no kurde, świetna robota po prostu. Idealnie to pasuje też do... Muzyki, uważam Propsy dla, dla całej ekipy, która, która Cię wizualnie wsparła, wsparła przy Acid Moro, ja chciałem jeszcze Na moment wrócić do um, Sytuacji raperskiej Bo trochę powiedzieliśmy, czy próbowaliśmy Zgłębić, jakim ty jesteś raperem A chciałem jeszcze zahaczyć trochę O scenę, um, bo mam wrażenie Że użyłeś wers, w którym Uchwyciłeś um, Aktualnie być może największą Bolączkę sceny w Stylu nie kupić choćbyś srał pieniędzmi Jakbyś miał takie bolączki y, sceny hip-hopowej, pewnie nie tylko polskiej, y, definiować, to to byłaby topka? Poczekaj, nie rozumiem pytania. Y co, by było, co byłoby topką? Czy sensie? to jest naczelna, główna bolączka polskiej sceny hip-hopowej, to co uchwyciłeś w wersie, że nie da się kupić stylu? Uf, mam nadzieję, że nie, jest stary. <grym> nie wiem, ja nie mam żadnej bolączki, wiesz, ja po prostu zwracam uwagę na pewne rzeczy i niekoniecznie polska rapowa scena w ogóle mnie zainspirowała hmm. do tego typu wersów. I powiem ci, że Coraz mniej się na nią oglądam. Zawsze mało się na nią oglądałem, a jest z roku na rok coraz mniej tego. Czasami sobie sprawdzam jakieś rzeczy, tak raz na nie wiem, pół roku sobie zrobię małe YouTube party, sprawdzę jakieś takie największe ksywy. Czasami jestem zasmucony, czasami jestem miło zaskoczony i tyle, eee, ale nie wpływa na mnie to jakoś mega, więc. Jak, jakie są bolączki, topki e, polskiego rapu? Nie wiem, widziałem, że BDS jeździ na koniach i się tym jaram. Zajebiście, jakby. Mega się cieszę. Też e, jakby chciałbym sobie jeździć na koniach, nie? Mieć swoje konie, stare. Ale no nie wiem, możliwe, że jak będę w jego sytuacji finansowej, e, to na przykład, nie wiem, zrobię kurs nurkowania, stary, i będę jeździł po świecie, będę kurwa nurkował e, z rekinami. Słuchaj, mam nadzieję, że jak najmniej jest tych bolączek. Niektórych dojeżdża karma, nie? Szkoda, że powiedziałeś, albo, albo w sumie nie, szkoda, spróbujemy. Mm, że nie śledzisz, nie jesteś takim, wiesz, insiderem, geekiem y, polskiej sceny, bo chciałem cię pociągnąć za język w temacie tej bragi ATZ, jeden z tu, tuzów jak MJ w Chicago Bulls. Y, ja sobie zacząłem jeszcze raz oglądać Last Dance i mniej więcej złapał mnie ten wers w momencie... Yy, odcinka Proszę Ja Ciebie o Dream Teamie mhm. 9.2 tej słynnej yy, super klasycznej drużynie yy, olimpijskiej z największymi gwiazdami NBA, no i chciałem Cię poprosić o zrobienie takiej pierwszej piątki polski rapowy Uuu. Dream Team według miłego ATZ Gruby Mielski hmm, Hades, Łona Taco Hemingway, jeszcze jedna osoba a może rzucę Bryndal no widzisz, myślałem, że hip-hopowo rzucisz siebie. Nie no, stary. <gry> Ale dobra. To ja wymieniam, nie, nie, nie, nie będę rzucał siebie, stary. Dobra, Ale dwa bez, lata temu bym rzucił. Bez grającego trenera. Yy, dobra, yy, MC i wracamy do rozmowy. Słuchajcie New Anstrad. Rozczuliłeś mnie bardzo tym follow-upem do brudnych serc w ogóle na płycie, wiesz? A jest ich kilka. To jest który, kilka? który, który, który. Eee, wibrujące stereo. <grym> tak, tak, tak. A co jest jeszcze? Jest jeszcze ten człowiek tutaj e, oto e, MZ, którego namówiłem do tego, żeby powiedział e, są trzy dni przed <grym> Sylwestrem, przyjaliśmy tu A, na bez Zajawce kitu, tak, tak. E, w jakimś numerze. <grym> kurwa smarki z y, Venom, Venom chyba, tak e, z, czy, z sylwestrym przyjąłem na zajawce kurwa Kuba, cichoń ze mną e, no tak, ale 1-2-2 pierdolone, pierdolo, pierdolo wibrujące stereo nie muszę wymieniać ksyf, ale jedną zapamiętaj, DJ Pysk kawał historii, co? no totalnie, dzisiaj na przykład posłuchałem sobie zwrotki swojej z y, płyty Persa i Mielona z numeru który jest bardzo śmieszny, ale będzie Bibka. <laughs> I zrozumiałem, że brzmi na tym numerze trochę jak Smarki. Totalnie w ogóle wiesz. Nie, nie planowałem tego absolutnie. I sobie zdałem z tego sprawę, słuchając tego dzisiaj, że można się z tym nie zgodzić, oczywiście, ale, ale jak coś tam prze, przebiło przeze mnie. Nie no, ja byłem absolutnym psychofanem, brudnym serca. No, wielu ludzi nie było, no. Myślę, że bolączką topki polskiego rapu może być to, że nie słuchali brudnych serc na przykład. Podoba mi się ten statement. Słuchaj, powiedziałeś wcześniej w naszej rozmowie, bo o to, o to też cię chciałem zahaczyć. Gdzieś tam się powoli do 19 zbliżamy i nie chciałbym, żeby to umknęło. Y, że kawał materiału w ogóle wrzuciłeś na plecy słuchaczom. Tak trochę na przekór tego, mm. jakie są przyzwyczajenia ludzi teraz do, y, do sprawdzania rzeczy, że rzadko się robi w ogóle podwójne albumy. To taki jest trochę relikt przeszłości. Wspominałem wcześniej naszą rozmowę w Płosku. Tam mi powiedzieli, że chciałbyś wyważyć y, tę nadchodzącą płytę między szczerą, tezetową Jechanką, to cytat tak zwany dosłowny, a, y, a takim mixtape'owym, undziarskim luzem, te dwie płyty Acid Moro to jest właśnie patent, żeby ten dualizm uchwycić? Tak. <laughs> Totalnie tak, stary, no tak uważam e, Najpierw miała być płyta i mixtape Potem w ogóle miała być płyta i odrzuty i nie wiadomo co Na końcu stwierdziłem, że jeżeli przysiądę do każdego z tych numerów To jestem w stanie wydać dwupłytowy album Zawsze mi się to marzyło Wiadomo, że może z lekką, e, na lekką niekorzyść finansową moją może to działa Bo gdybyśmy wypuścili, wiesz, dwie rzeczy osobno Moglibyśmy podwójnie zarobić Wróci w innej formie ta energia, stary e, Nie robię nic na przekór Bo tak jak mówiłem, nie śledzę Więc nawet nie wiem, że to już nie jest modne, stary żeby się, Że się tak nie robi generalnie e, Nie wiem e, SB Mafia chyba tak zrobiła e, Bo na podstawie jakby Tego rodzinnego interesu Pokazywano mi, jak to będzie wyglądało Na Spotify'u, jakby mówię tak No i super, jakby świetnie Każdy sobie może też z tego zrobić playkę Tak, bo rodzinny biznes to już nie jest SB Mafia To jest, wiesz to jest 2.11.5, dobrze mówię. Tak? Tak. A, no to widzisz, tym bardziej jest widać, że nie śledzę. E, ale no jakby o tą, o tą płytę mi chodziło. E, o to, jak ona jest po prostu na Spotify rozłożona mm. na dwa CD. E, I stwierdziłem, że też tak chcę. Ty ten drugi album traktujesz jako rzecz równorzędną, czy to jest dodatek, bonus, Totalnie. mixtape? Ani trochę, nie jest to gorsza płyta od pierwszej. Wręcz wielu ludzi mi powiedziało, że wolą tą drugą. Myślę, że ta druga jest bardziej soundtrackiem sprzyjającym dniom takim jak ten. Chociaż nie, dzisiaj nie jest aż tak słoneczny Do momentu jak ta wichura e, nie złapała, no to już pierwsza płyta. Jo, ale no, myślę, że przez lato bardziej użyteczna będzie ta druga część. To była jedna rzecz, jeśli chodzi o ambicje założeń. Druga jest taka, że się mocno zaangażowałeś w produkcję. Powiedz coś o tym swoim alter ego pod tytułem Misza, o rosnącej zajawie na, na robienie muzyki, ale też interesuje mnie Twoje podejście do tego, chociaż może Ty tego tak nie odbierasz. Z mojej perspektywy odbiorcy to jest wyzwanie, żeby, wiesz, poprzedni album zrobił Ci atutowy w piku absolutnym. Potężna rzecz, no jednak Ale nie cały, nie? Ale, ale, tak, to, Tam było z 7, okay. 10 maksymalnie, nie, myślę, że z 8 może numerów, e, wiesz. Ale wiesz, duże buty do... Yy... No stary, ale to dzięki ogarnięcie. temu, że robię z najlepszymi e, i widzę, jak pracują się, sam uczę, wiesz, najlepszych mhm. patentów. I myślę, że to był klucz. E, ja od zawsze robię bity. Ja robię bity dłużej niż rapuję, stary, ale e, myślę, że dzięki temu, że obserwowałem workflow chociażby atutowego byłem w stanie przełożyć to na Miszę i Misza wtedy sobie siedział i się uczył pewnych rzeczy. Z uwagi na mm, dostępność Adama i na przyspieszenie pewnych procesów stwierdzałem, że e, zacznę sam robić pewne rzeczy i się okazało wielokrotnie, że to był dobry pomysł. Czasami były to jakieś koprodukcje. Czasami z moich bitów wyjmowaliśmy tylko perkusję i bas. Różne były konfiguracje. Uważam, że no to też jest zajawa stary i może też kiedyś zacznę z tego też sobie robić jakiś hajs, co nie? No kocham to robić i może to będzie przestrzeń do na przykład współpracy z jakimiś bardziej niszowymi artystami, którymi się też jaram. Eee, już zresztą tak było, bo w tamtym roku, to było chyba w tamtym roku, e, wyszła płyta Misha Mada, e, która cała była wyprodukowana wyproduk przeze mnie. W tym roku może też coś zrobię. W sumie chciałbym i mam pewien pomysł, nie chcę chyba jeszcze mówić głośno z kim, e, pewnie nawet nikt by nie wiedział w ogóle kto to, e, może nie nikt, ty pewnie byś wiedział, e, wczuta wiara wie, no tak, no chcę, chcę, chcę, chcę robić te bity. Ale też wydaje mi się, że parę, naście, może minut temu powiedziałeś, że rozkminiasz taką rzecz, czy w przyszłości nie chciałbyś rapować i pisać, a całą warstwę zostawić w innych rękach. Dało ci to w kość, że obowiązków jednak jest więcej, jak sobie musisz też produkować rzeczy? E, czy mi to dało w kość? Nie nazwałbym tego tak. Myślę, że dało mi to bardzo du dużo doświadczenia i e, wiary w siebie, bo momenty w których puszczałem jakby swoje numery w prewkach ludziom z myślą, żebym chciał zmienić do tego beat i słyszałem co ty chcesz tu zmieniać, jakby to musi być takie to było krzepiące bardzo więc e, kilka zostało e, ale i tak najbardziej chyba jestem zadowolony z tych rzeczy e, w koprodukcjach, bo e, no nie wiem, chociażby numer ostatni na płycie gadmode to jest absolutna odklejka, to jest jakby, nie wiem, jakbym miał zdefiniować w ogóle, co tam się wydarzyło, więc mam tendencję do eksplorowania bardzo dziwnych rejonów, które może nie są e, zbyt, e, nie mają zbyt dużego komercyjnego potencjału, jakby to powiedział mój wydawca. No bo single, wykroić acid moro, takie typowe, mm, wiesz, nośne, radiowe rzeczy, to to jest wyzwanie, nie? Mam wrażenie, że to jest w ogóle płyta stworzona do tego, żeby raczej lecieć ją i, I znaczy, jeśli chodzi o pierwszy i o drugi wiesz, od początku do końca. Nie, ja że to uważam, że inne numery powinny być singlami i z różnych powodów nie były. E, myślę, że na bank e, numer MC powinien być, a nie był, bo czekaliśmy na zwrotkę gościnną długo, tam też były różne akcje, siedziały po drodze. Uważam, że ogromnym błędem jest to, że numer e, z Kukonem nie był singlem. E, Ciężko powiedzieć, powiem ci, że wszystko na mocno wariackich papierach e, było robione, planowane, e, budżety też nas ograniczały mocno, więc e, wyszło jak wyszło. Ostatecznie może tak miało być, stary, może dzięki temu, że zostało jeszcze dużo e, materiału, który też jest zasięgowy e, i gościnek zasięgowych e, pcha teraz ten materiał po premierze. Ja uważam, że i tak te rzeczy do mnie wrócą prędzej czy później, e, co nie zmienia faktu, że bardzo dużo mamy wniosków, wniosków na przyszłość. W tym tytułowym utworze, który jest prawie zamknięciem płyty, bo jest przedostatnim numerem, o ile dobrze pamiętam, tak, tak. E, podsumowujesz swoją karierę i też wrzucasz, e, wrzucasz taką, taką klamlę, że mm, następuje zamknięcie pewnej trylogii po czarnym swingu, po leże po acid moro. Co jest dalej? Zabawa formą, stary. Bez utożsamiania się z nią do końca. Eee, myślę, że tu już mamy przejawy w ogóle tego, że zaczynam brzmieć jak nie ja. Wiele ludzi mi mówiło, że w ogóle nie, mog nie, nie wierzyli, że to ja rapuję, że zmieniła mi się barwa, eee, zaczęły się dziać jakieś rzeczy, które no, wcześniej przez się nie działy. To bardzo, bardzo słychać, że tam jest... no Okej, okay. a to na przykład uważam, że... Jest moja stara barwa, którą kiedyś rapowałem, jak byłem w kurwionym po prostu małolatem, który e, wchodził na majki, i musiał po prostu się wyżyć, ale nie zmienia to faktu, że w tej formie faktycznie mnie też nie było i uważam, że no to były takie przejawy tego, co się będzie działo w przyszłości, e, jeszcze więcej zabawy stary. Tą formą po prostu. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję Prześ, myślę, że nie jest to nasz, nasza ostatnia rozmowa. Na ja zbieram materiały do biografii Młego ATZ. Słuchaj, stary, a ty masz jeszcze ten cykl, bo pamiętam, że było coś takiego, że jeździsz z ludźmi w ich miejsca. Takie mam, przerwę, mam przerwę w tym cyklu. Masz, to ale... Zróbmy to, stary, ze mną. Naprawdę, pokażę ci stary, zajebiste miejscowy No dobra, trzeba, będzie, też, re... trzeba no, będzie reaktywować. Dawaj, zróbmy to. Chciałem cię poprosić jeszcze o taką rzecz, bo teraz sobie zagramy Acid Morrow wspomniane, a potem będzie playlista godzinna z, yeah, pod twoją kuratelą, skompilowana przez ciebie. Zaprosisz słuchaczy na, na to wydarzenie? Zapraszam serdecznie. E, jest to playlista, którą skomponowałem po drodze tutaj z, do Warszawy, z Wrocławia. E, bardzo wiele z tych utworów mi towarzyszyło w ogóle przez ostatnie półtora roku, co nie zmienia faktu, że moją e, sferę słuchania muzyki bardzo mocno e, absorbuje w ogóle szukanie selekcji nagrania e, jako Szklany Pogodyn czy tam e, jako Święty bass, e, więc Ostatnio mam mało przestrzeni do szukania nowej muzyki, stricte rapowanej, ale starałem się jakby wpasować też w te ramy e, radiowe, że tak powiem, bardziej, więc posłuchajcie. Słuchajcie Niuans Radio.